Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek Witam serdecznie i zapraszam do audycji o numerze 203 W dzisiejszej audycji będzie filmowo Adam wraz z mikrofonem odwiedził Dni Fantastyki we Wrocławiu, ale o tym już za chwilę Dziś w audycji nie zabraknie również muzyki, zapraszam do słuchania W podcastowej dziewiątce oczywiście nie może zabraknąć muzyki. Na dzisiaj utwór oczywiście z serwisu muzykalnej na licencji Creative Commons Jaguar Project, more or less. Oczywiście rokowej dziewiątki już dawno nie było w podcastowej dziewiątce, ale utwór właśnie w takim klimacie już teraz dla Was specjalnie zapraszam. What No. <laughs> W dzisiejszej audycji zapowiadałem magazyn dziewiąty film Horror i wizyta Adama na Dniach Fantastyki we Wrocławiu. I oczywiście zapraszam na tą relację przygotowaną przez właśnie Adama. Dziewiąty film Horror. horror. Piekielny i straszny magazyn filmowy o klasyce gatunku. Horror obejrzysz, na ekranie, O horrorze posłuchasz w dziewiątce z mikrofonem Adam zaprasza Wszystkich słuchaczy Lubińskie Dziewiątki. Wydanie specjalne dziewiąty film Horror. Tym razem prosto z Wrocławia. Jest 25, w sumie 26 maja. Jesteśmy na Dniach Fantastyki, które się tutaj odbywają w Centrum Kultury Zamek przy Placu Świętojańskim 1. Ale nie dla Dnia Fantastyki się tutaj pojawiłem, ponieważ jednym z punktów Dni Fantastyki jest pokaz VHS Z nami jest Krystian Kujda, organizator VHS Hel. Krystianie, jakbyś mógł trochę przybliżyć słuchaczom naszym, czym tak naprawdę jest VHS i od kiedy te pokazy istnieją. Inicjatywa VHS powstała na studiach filmoznawczych w Gdańsku parę już ładnych lat temu, gdzie e, razem z kolegami e, równie uznanymi e, do, dobrymi dziełami Bergmana czy Einstein'a e, zaczęliśmy organizować domówki z, z pokazami e, kina, za którym tęskniliśmy tak naprawdę, czyli właśnie za, za, za, za kinem z kaset VHS. Domówki te dosyć szybko się rozrosły i pojawiła się ja powiem, możliwość pokazywania tych filmów już zupełnie gdzieś indziej dla szerszej publiczności. Z tego szybko skorzystaliśmy i tak od pokazu do pokazu właśnie zanudowaliśmy się właśnie tutaj i jeszcze w paru innych miejscach. I tak to się kręci. A skąd w ogóle się wzięło zamiłowanie do kaset VHS? Skąd, skąd to wszystko, skąd taki pomysł? Zamiłowanie do kasy to chyba z dzieciństwa jeszcze, kiedy e, raz, że mój brat pracował przez jakiś czas, wypoczęł kaset wideo i przynosił co wieczór e, kolejne filmy. chyba, że zawsze kino mnie interesowało, zawsze jakoś było mi bardzo bliskie i nie to mainstreamowe, tylko właśnie e, to klasy B bardziej. Więc jakby to była naturalna na droga rozwoju właśnie. No właśnie bo wspomniałeś, że to jest bardziej takie klino klasy B, nie takie mainstreamowe, nie te bardziej popularne filmy, ale te bardziej z niższej klasy. Jakie filmy ogólnie prezentujesz podczas takich pokazów? Generalnie staram się, żeby to było właśnie kino, które tylko zaistniało we złotej dekadzie wideo, czyli które było właśnie przeznaczone na, na rynek VKS z pominięciem dystrybucji kinowej filmy, który nie doczekały się swojej właśnie dystrybucji zresztą nam właśnie na DVD i który można tylko zobaczyć na naszych pokazach. Także takie kino mnie najbardziej interesuje. Od pierwszego pokazu w Gdyni mieliśmy dosyć fajną publiczność. Na początku przychodziło kilkadziesiąt osób, tak na dobrą sprawę. A w tej chwili te pokazy są całkiem popularne. Jeśli robimy pokazy dla był feature w kinie, przeważnie nie jest komplet. Czasami ktoś nam się wykrusza. Jeśli robimy maratony, wtedy są zapisy na listę i wtedy mamy na komplet. Także chyba publiczność jest spragniona tego typu doznaj. Ma trochę dość już projekcji 3D i, i współczesne kina Holowickiego. I, I wraca do korzeni. Raz z sentymentu. Na zasadzie, że starsi widzowie bardzo fajnie wspominają właśnie erę lektorów, przedziwne filmy sensacyjne, science fiction. A młodzi przychodzą, no bo to dla nich to jest zupełnie coś innego i obcego. Właśnie wyprzedziłeś tutaj moje pytanie odnośnie tej popularności tych twoich pokazów. A jak myślisz, tak naprawdę ludzie oglądają te filmy ze względu bardziej na to, że one są takie nietypowe, puszczane z kaset? W ogóle jak wśród publiczności jest odbierane, są odbierane te filmy, bo nie wiem, czy to są, jest publiczność głównie z osób młodszych, gdzie już te lata świetności kaset, gdzieś tam magnetowidów mają za sobą. Czy to są raczej jest to taki bardziej target, który dokładnie pamięta, jak to było za dawnych czasów? Nasza publiczność nie różni się od publiczności w większości wydarzeń kulturalnych, powiedzmy w którym mieście, czy chyba nie wiem, gdzieś indziej. Podejrzewam jest bardzo podobnie, po naszych pokazach w innych miastach. Czyli to są młodzi ludzie, studenci, inicjaliści, aczkolwiek też przychodzą osoby, które pamiętają czasy magnetowidów i, i mają ochotę zanurzyć się trochę w nostalgii, co im bardzo ułatwiamy naszymi pokazami. Ale no tak jak powiedziałam, no, nostalgia to bardzo jakby silna sprawa i, i, i jakby Paweł Hel bardzo oddziałuje tych ludzi, a z drugiej strony my pokazujemy naprawdę rozrywkowe rzeczy, także e, inne osoby, które jakby nawet nie pamiętają. Jak to jest wepknąć kasa, jak do widu, świetnie się bawiamy o naszych pokazach. Wspomniałeś, że e, tutaj nie tylko i wyłącznie trójmaso, również inne miasta. E, skąd pomysł na ogólnie takie tournée fałhalskie? No znaczy to nie jest mój pomysł. Bo, e, po, raz na jakiś czas e, ostatnio częściej otrzymujemy zaproszenia z różnych miast. E, by chciał osiągnąć do siebie i czasem z nich korzystamy. Jesteśmy we Wrocławiu, wracacie z Katowic, tak? Co tam takiego w Katowicach było ciekawego, co zaprezentowaliście? W ogóle z jakiego względu dostaliście te zaproszenie do Katowic? W Katowicach rok odbywa właśnie festiwal filmów kultowych, który w tym roku w Związku z dominacją nowego sponsora e, przeznaczył się w, w festiwal pod tytułem Kropu Kultowe i na tym festiwalu e, pokazywane jest bardzo specyficzne kino Mianowicie chyba to jest jedyny w Polsce festiwal, który bardzo e, jakby, bazuje na popkulturze i, i nie zadręcza swoich widzów jakimiś tam super ambitnymi amb, amb, dziełami tylko stara się czekać jak z popkultury i to jest jedyny festiwal, gdzie, na którym udało się zgromadzić najważniejsze cykle takie filmowe filmów klasy B, czyli właśnie nieskończenie powiem Fanho S Hell, ale pewnie w pierwszej kolejności najgorsze filmy świata i Porozero. Na krok kultowy zaprezentowaliśmy nasze repertuar w pełnej, pełnej gamie, czyli zaczęliśmy od pokazów kinom niemal mainstreamowego, jeśli chodzi o czasy Fanho S, czyli od Crypteres, część pierwsza i część druga. Potem przyszliśmy do kino Exploitation i poszliśmy Brain Damage oraz Dzikie Ulice, a skończyliśmy już na pewno w takim szlamie kinematografii, czyli robot Holocaust i na Z Zagięta Świata. Tytuł nie, nie, niewiele mówią słuchaczom, ale wzbudził największy aplauz publiczności. No właśnie, wspomniałeś, że jakby można te kino klasy B podzielić się na jakieś takie podgatunki. Ja w swoich audycjach dziewiąty film horror starałem się trochę przybliżać słuchaczom gatunek horroru, ale bardziej się skupiałem na takich mainstreamowych właśnie filmach. W pewnym momencie chciałbym również przedstawić filmy z podznaku tromy. Dzisiaj mamy okazję obejrzeć takie filmy. Jakbyś mógł trochę powiedzieć na temat tego, co dzisiaj prezentujesz tutaj we Wrocławiu i czym się charakteryzują te filmy. To znaczy, wydaje mi się, że trauma to jest w ogóle osobne zjawisko, jeśli chodzi o kinematografię i filmy klasy B. Bo to jest chyba jedna z innych właśnie takich wytwórni filmowych, która kręci złe filmy z premedytacją. Oni zaczęli jakby od komedii jakiś erotyczny i to niespiesalnie im wychodziło, nie zwracało się, nie, nie zarabiali za dużo na pieniędzy, a potem nakręcili toksycznego myśliciela, który jak, zupełnie jakby... Um, zmienia oblicze tej wytwórni Jakbyś mógł scharakteryzować troma, kilka słów takich kluczowych. Zły gust, sobie żarty, dziwaczne efekty specjalne, szlam, guma, dziwne, dziwne żarty już wspominałem, ale tego jest tak dużo, że jeszcze raz powtórzę. Toxic Avenger, las of Nukem High, Kabuki Man, którego ostatnio poznałem. To było straszne, a jednocześnie bardzo inspirujące. No i Kaufman, który jest niesamowitą osobistością. Zezet ma już trochę lat na karku, a nadal jakby porcie humoru go nie opuszcza. Pokazy VHSL cieszą się bardzo dużą popularnością. Wspomniałeś, że w pewnych momentach już brakuje miejsc i trzeba się tam zapisywać z wyprzedzeniem. Jak myślisz, jak to będzie w przyszłości? Czy ta popularność, ta fala takich pokazów VHS będzie nadal trwała, czy jednak starasz się tutaj troszeczkę modyfikować, urozmaicać te pokazy, jak to będzie na przyszłość? Oczywiście staram się czasami urozmaicać nasze pokazy. Często się zgłaszają do nas młodzi twórcy różnych horrorów, filmów, science fiction, czasami zdarza nam się pokazywać coś spoza kręgu VHS, że tak powiem ale um, jeśli chodzi o popularność pokazów, nie mam pojęcia ja się cieszę, że mogę dzielić się swoją pasją z innymi póki, póki jest zapotrzebowanie będę to robił na pewno wydaje mi się, tak jak wspomniałem, że nostalgia to jest bardzo potężna rzecz i, i, um, i nawet bez osagi te filmy bronią się same w sensie w naszym wydaniu znaczy z lektorem ze sobą przetłumaczoną ścieżką dialogową to jest zupełnie inny wymiar oglądania. Także, a filmów jeszcze jest sporo do przedstawienia. Także daleko w przyszłości nie, nie nie patrzę. Wydaje mi się, że, że, że ludzie nadal będą chętnie przychodzić na nasze pokazy. Ludzie muszą wiedzieć, że filmy są tłumaczone z lektorem, bo to w obecnych czasach dużo jest tych tłumaczeń, takich typowo z napisami, lub wiele osób nawet w ojczystym języku w danej produkcji ogląda film. Mnie interesuje, tak naprawdę skąd pozyskiwałeś te wszystkie filmy? Jakie były Twoje źródła i jakie są do tej pory? Jeszcze parę lat temu filmy pozyskiwałem głównie z zapożyczalni, to znaczy jeździłem od miasta do miasta i skupywałem filmy przeważnie za grosze jakieś prosto procesu zapożyczalni, które jakby sprzedawały swoje zbiory, ponieważ nikt ich już nie chciałby pożyczać. A w tym momencie to źródłem filmów to pozostają ewentualnie wymiany kolekcjonerskie albo w Allegro, a to chyba tyle. Allegro, można powiedzieć, jest to miejsce, w którym aukcje mogą dojść do horrendalnych cen, porównując oczywiście to, jak wspomniałeś, że te kasety były zakupowane za grosze, a tutaj jednak za jedną trzeba troszeczkę dużo zapłacić. Tak, ale. Czasami słyszałem się takie aukcje na zasadzie, że ktoś sprzedaje całą swoją kolekcję, albo nie, nie jest w stanie jakoś nawet opisać tej aukcji dość rozsądnie i czoła się po prostu oczysza kora Sami Czasami zdarza się coś bardzo skorzystam z ceną. Odnośnie wypożyczalni. Jest nowy projekt, tak? Reaktywacja wypożyczalni. Co to takiego ma być, Krystianie? No, reaktywacja to za dużo powiedziane, ale w ramach festiwalu Streetwaves, który odbywa się co roku w Udańsku, robimy taki projekt, który nazywa się wypożyczalnia kasety VHS Video Terror i pozwolimy zwiedzającym na jeden dzień zanurzyć się właśnie w klimacie wypożyczalni kaset wideo z 90. Ten klimat będzie przefiltrowany przez estetykę właśnie pokazów VHS Hell, czyli będzie to odpoczynanie sfokusowane totalnie na horrory, na filmy science fiction, i na inne sensacyjne kino klasy B. I już tak na koniec, jeżeli oczywiście zachęciliśmy, zainteresowaliśmy naszych słuchaczy pokazami VHS Hel i tą samą kulturą, otoczką kaset VHS, gdzie można dostać się na takie pokazy, w jaki sposób ogólnie kontaktować się z Tobą? Najlepiej, żeby wybrać się do Trójmiasta, gdzie nasze pokazy odbywają się regularnie, aczkolwiek jak najczęściej z przerwą na w wakacje. Czasami na zdarza nam się by właśnie na jakimś festiwalu filmowym, czy właśnie tak jak tutaj na, na Diach Fantastyki. Generalnie zapraszam do Trójmiasta. Tam organizujemy pokazy, wstępie jest wolny i zapraszam wszystkich miłośników w B. Zapraszamy serdecznie. Będzie to możliwa nawet okazja poopalać się nad morzem i jednocześnie skorzystać wieczorami, zajrzeć i obejrzeć na taki pokaz. Do usłyszenia. Wszystkim słuchaczom Lubińskiej Dziewiątki. Dziewiąty film horror. horror. Piekierny i straszny magazyn filmowy o klasyce gatunku. Horror obejrzysz na ekranie. O horrorze w dziewiątce dziewiątcy. Przed mikrofonem Adam zapraszam. Było trochę muzycznie i było filmowo. Dziękujemy oczywiście Adamowi za wizytę we Wrocławiu i relacje z Dni Fantastyki, a oczywiście audycja o numerze 204, czyli już kolejna za kolejne dwa tygodnie. A tymczasem do usłyszenia. Cześć.